Aktualności 1. Ewa Worobiec. Zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął procedurę odtajnienia aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Dokument trafił do marszałków Sejmu i Senatu, choć jak powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, ich opinie nie będą decydujące. Niezależnie od tego jaka to będzie opinia, decyzję podejmuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i nie musi się kierować tymi opiniami. Natomiast pan prezydent wypełniając wolę ustawodawcy stosowny przepis w ustawie z 9 czerwca 2006 roku ma obowiązek przekazać kopię tych raportów do marszałka Sejmu i Senatu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński uważa, że Karol Nawrocki nie ma podstaw do odtajnienia aneksu do raportu. Przypomniał, że przez 18 lat nie zdecydował się na to żaden prezydent. Nie wiem co nagle stało się w naszym kraju, że ktoś...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 Politycy wszystkich opcji, w tym prezydent Nawrocki i premier Tusk wyrazili żal z powodu nagłej, tragicznej śmierci posła Lewicy Łukasza Litewki. Wspominali go przede wszystkim jako dobrego człowieka, zaangażowanego w niesienie pomocy wszystkim potrzebującym ludziom i zwierzętom. Poseł Lewicy został po południu potrącony przez samochód podczas jazdy rowerem. Kierowca, który wjechał samochodem został zatrzymany. Jak przekazał Bartosz Kilian, rzecznik prasowy prokuratury w Sosnowcu, śledczy czekają na wyniki jego. Mam tu na myśli przede wszystkim badania krwi oraz badania śliny, więc te wyniki będą znane w późniejszym czasie, natomiast dadzą one bezsprzecznie odpowiedź w przedmiocie tego, czy mężczyzna ten był pod wpływem jakiejkolwiek substancji psychoaktywnych. Poseł Łukasz Litewka miał 36 lat. Ubieganie się o odszkodowanie od skarbu państwa w związku z aferą Zonda Krypto na tym etapie śledztwa nie ma sensu, powiedział polskiemu radiu prawnik zajmujący się m.in. prawem podatkowym. Śledztwo w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy przez giełdę kryptowalut prowadzi prokuratura. W przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się głosy, że to właśnie państwo powinno wypłacić poszkodowanym za dość uczynienie, mówi radca prawny Robert Nogacki.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 Według szacunków poszkodowanych w aferze zonda krypto może być 30 tysięcy osób. Na razie do prokuratury zgłosiło się ponad tysiąc oszukanych klientów kryptogiełdy. Ponad sto organizacji społecznych podpisało się pod listem do premiera w sprawie umożliwienia transkrypcji małżeństw jednopłciowych. To pokłosie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w ubiegłym miesiącu nakazał warszawskiemu urzędowi stanu cywilnego dokonanie transkrypcji w przypadku pary z Berlina. W liście zaapelowano do premiera o jak najszybsze wdrożenie w życie wyroków NSA i CUE. Tak, by opracowane wytyczne i rozporządzenie dotyczyło każdego małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Przemysław Walas z kampanii przeciw homofobii powiedział, że choć decyzja NSA dotyczy jednej pary, to takich małżeństw jest więcej. Już teraz mamy trzy wyroki. Jeden to wyrok NSA, który był najbardziej medialny, ale mamy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Przemysław Walas oczekuje też jasnej komunikacji ze strony rządu w tej sprawie. Trudnym do zaakceptowania jest fakt, że opieramy się na doniesieniach medialnych, a minister Kierwiński, Donald Tusk po prostu są niedostępnymi politykami. Od miesięcy dobijamy się do drzwi. Jednak obecnie rząd wspiera się w tej sprawie. Lewica uważa, że rozporządzenie jest wystarczające do realizacji wyroków, a szef MSWiA Marcin Kierwiński twierdzi, że potrzebna jest odpowiednia ustawa. Mara Kędziur, Polskie Radio. Organizacje związane ze środowiskiem LGBT zapowiedziały na sobotę protest w tej sprawie przed kancelarią premiera. FIFA nie planuje zastąpienia Iranu Włochami podczas tegorocznych Mistrzostw Świata. Taką zmianę zaproponował specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa. Mundial będzie odbywał się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Udział Iranu w turnieju jest niepewny z powodu konfliktu z USA i Izraelem. Specjalny wysłannik Białego Domu do Spraw Globalnego Partnerstwa Polo Zampoli powiedział dziennikarzowi Financial Times. Potwierdzam, że zasugerowałem Donadowi Trumpowi oraz Gianni Infantino, aby to Włochy zastąpiły Iran na Mistrzostwach Świata. Jestem z pochodzenia Włochem i spełnienie marzeń byłoby zobaczenie Azurich w turnieju organizowanym przez Stany Zjednoczone. FIFA nie skomentowała oficjalnej propozycji Zampoliego, lecz przypomniało oświadczenie wydane w zeszłym tygodniu przez prezesa FIFA Gianni Infantino. Irańska reprezentacja z całą pewnością przyjedzie. Iran musi przyjechać. Reprezentują przecież swój naród. Wywalczyli awans. Zawodnicy chcą grać, mówi Infantino. W odpowiedzi na Sowa Zampoliego Iran oświadczył, że propozycja ta świadczy o moralnym bankructwie Stanów Zjednoczonych. Wielkość we futbolu Włochy wywalczyły na boisku, a nie dzięki politycznym przywilejom, czytamy w serwisie X. Również krytycznie do propozycji współpracownika Donata Trumpa odnieśli się czołowi włoscy politycy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy w Tatrach możliwe słabe opady śniegu. Na zachodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura w nocy od 0 stopni na północy i w Dolinach Bieszczadzkich do 5 na zachodzie i południowym zachodzie. W piątek od 11 na wschodzie i wybrzeżu do 17 na zachodzie kraju, a w majówkę raczej chłodno od 6 do 11 stopni. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Klin z nad Morza Północnego i krajów Europy Środkowej powoli słabnie. Niż 992 hektopaskale z nadzachodniej Rosji powoli przemieszcza się na wschód. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 4 wzrastający na 4 do 5 w skali Boforta. Stan morza 3, temperatura powietrza 7 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich przechodzący na kierunki północne 3 do 5 w skali Boforta. Stan morza 3, temperatura powietrza 5 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 5 w skali Boforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. Wybrzeże środkowe, wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 2 do 3, wzrastający na 3 do 5 w skali Boforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5 w skali Boforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zmienny 2 do 4 w skali Boforta. To była morska prognoza pogody.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 Program pierwszy Polskiego Radio. Michał Zygmunt, wspaniały kompozytor, gitarzysta i jego utwór na Kujawach pięknie grają, otwiera drugą godzinę muzyki nocą w programie pierwszym Polskiego Radia 13 Minut po pierwszej. Dobry wieczór Państwu, Maciej Szajkowski ponownie ze wspaniałą ekipą Dominika Jęc i Wojciech Błoński. Zapraszamy za chwilę na spotkanie z Piotrem Piszczatowskim, który zaprosi na festiwal Wszystkie Mazurki Świata oraz trwający w jego ramach Jedyne takie w Europie wydarzenie targowisko instrumentów. To ekspozycja e, instrumentów klasycznych, ludowych, eksperymentalnych, gdzie można podziwiać kunszt budowniczych, zakupić taki instrument albo własnoręcznie przetestować jego możliwości. E, będą premiery płytowe, między innymi australijsko-indyjska formacja The Three Seas. To z kolei mariaż jezu rocka, psychodeli i bengalskiej tradycji ludowej baul. Bardzo oniryczna, dobra na tę nocną porę muzyka medytacyjna, transowa. Zabrzmi legenda katalońskiej sceny muzycznej, Ojos de Brujo, koncertowo album Tahari. No i w trzeciej godzinie, na którą już teraz Państwa zapraszamy, pojawią się goście zespół Frontside, i Robert Kosak z zespołu Tasiemka. Zostańcie Państwo z jedynką. pierwszym Polskiego Radia w audycji Muzyka Nocą Wschodni Front. Piotr Piszczatowski, dawno nie niewidziany. Dobry wieczór Piotrze. Widziany nocą. Dzień dobry. Przemykasz nocą e, ulicami miast. E, miło Cię widzieć i słyszeć e, muzyk. E, Janusz Prusinowski, kompania Memento Mori Dance Club, o której to płycie właśnie, e, która ma swoją premierę, porozmawiamy przy innej okazji. W jedynce tutaj odsyłam do audycji Folk On. Ale przede wszystkim pomysłodawca, dyrektor targowiska instrumentów. To jest doroczne, zdaje się największe święto dedykowane instrumentom muzycznym. Opowiedz, skąd ta idea, e, która to odsłona i gdzie będzie miała miejsce. Spotykamy się po raz 16 w Fortecy Kręglickich na Zakroczymskiej 12 w Warszawie. Szanowni Państwo, sobota od 11 do 18. Szaleństwo. Sam nad tym nie panuje, bowiem bulgoczą pomysły, bulgoczą możliwości. Człowiek e, niby nad tym pracuje pół roku, ale potem się okazuje tak, że karnawał go E, przerasta. 25 kwietnia, sobota. 25 kwietnia, sobota. To ważna data, bo wielokrotnie spotkałem się, wyobraź sobie, z kolegami po fachu. Muzykantami, muzykami. E, I oni mówią, Boże, taka impreza i przeoczyłem. Znowu przeoczyłem, znowu nie dotarłem. Wielokrotnie to słyszałem i słyszę każdego roku. Więc z całym naciskiem powtarzamy. To jest najbliższa sobota. Już pojutrze w Warszawie nie ma drugiej takiej imprezy w Polsce. Nie ma takiej imprezy w Polsce. Nie ma właściwie takiej imprezy w Europie. Dlatego, że w Polsce mamy unikalną okazję spotkać się ze 100 twórcami instrumentów. Szanowni Państwo, kto z Was e, był świadomy tego, że mamy w Polsce dobrych kilkuset twórców instrumentów. Ja tym zjawiskiem się zajmuję już od 16-17 lat i nieustannie jestem zdziwiony, bo gdzieś za ścianą naszego bloku gdzieś w małych miasteczkach w dużych miastach gdzieś na wsiach rozrzuceni są pasjonaci bardzo, bardzo różne to są potencjały czasami ktoś tworzy instrumenty od na ścianę jest taki twórca brat wspaniałego folkowego muzyka Jana Malisza, Stanisław ma u siebie na ścianie chyba z kilkanaścioro skrzypiec basów i kontrabasów, malowanych przez sąsiadkę w kwiaty i w różne kolory. Nigdy tego nie sprzeda. No Ale grają? Grają. Kapela Maliszów na strojała. Ale w ogóle fantastyczny. A z drugiej strony mamy hiperprofesjonalistów sprzedających na cały świat i czasami rzeczywiście dzwonię do takiej osoby. Ona mówi, nie przyjadę. Nie przyjadę. Nie mogę się opędzić od zamówień sprzeda do Australii, do Stanów Zjednoczonych, do Japonii. A co tworzą? Tworzą polskie instrumenty tradycyjne, ludowe, ale też mają czasami zupełnie odlotowe pomysły. Instrumenty, które, które są po raz pierwszy w życiu, po raz pierwszy na świecie się pojawiają. Na przykład ligularion. Taki blaszkowy instrument. Jeden, jedyny na świecie z przepięknym pudłem rezonansowym jest tworzony przez twórcę Marka Kudriaszowa, który jest chemikiem i fizykiem i cyrkowcem oraz skończył organy na wyższej szkole muzycznej. I szanowni państwo, on stworzył taki instrument, w którym każdy klawisz jest zrobiony z innego stopu metalu i on godzinami potrafi opowiadać i tłumaczyć dlaczego. Także tylko w tą sobotę jest taka okazja, bo raz do roku to jest największe święto. A ja jeżdżę też po Europie, bo ciekawią mnie podobne wydarzenia. I takiego jak nasze nie ma. Bowiem yy, yy, spotkanie w Kremonie, lutnicze albo nieistniejące już targi w, we Frankfurcie by były bądź są takimi wydarzeniami czysto biznesowymi. Jednak pachnie to chłodem, o ile chłód może pachnąć. No ale nocą wszystko jest możliwe. Także, szanowni państwo, tylko u nas jest taka świąteczna atmosfera. Bowiem prezentacji instrumentów towarzyszy 21 wydarzeń towarzyszących. I o tym za chwilkę Piotr Pisztatowski dzisiaj zaprasza na targowisko instrumentów w Warszawie w najbliższą sobotę. Polskie Radio Jedynka. Są jedynka Polskie Radio i Piotr Piszczatowski. Podchwytliwe pytanie, czy wiesz jaki jest pierwszy, uważany za pierwszy w ogóle w historii Polski instrument tradycyjny? Szanowni Państwo, właśnie dokonuje się kompletna kompromitacja, odwołuje wydarzenie w sobotę. Nie, nie wiem, zdradź mi. Przyszło mi to na myśl, bo po prostu mówimy o instrumentach głównie ludowych, etnicznych, często robionych przez pasjonatów, przez rzemieślników budowniczych instrumentów, ale i profesjonalnych lutników w ramach targowiska instrumentów, na które Państwa zapraszamy do Fortecy Kręglickich w Warszawie. Warszawie w najbliższą sobotę, ale zdradzę to tak. Antonikania wielokrotnie to powtarzał na, podczas koncertów y, Syrbaków grając na piszczałce podwójno-strojkowej, nazwany eufemistycznie, rubasznie, jako pierdziel. Rożek wierzbowy, trąbka wierzbowa, polski ludowy instrument denty, wykonany z płata kory wierzbowej, rzadziej lipowej lub olszowej. On twierdzi, że to jest ten najbardziej z polskich instrumentów, a jeden być może z pierwszych. To taka anegdota, legenda. Piotrze, mm, mówiliśmy o tych twórcach Myślę sobie, że zainicjowałeś ruch budowniczych instrumentów w Polsce. Na pewno przyczyniłeś się do ich zintegrowania i do ich spopularyzowania. No to jest niebywała satysfakcja i tak jak powiedziałeś, że to jest spotkanie, na którym można spotkać instrumenty, to tak naprawdę przede wszystkim jest to o ludziach. Jest to o spotkaniu osób wybitnych indywidualności, którzy jak się widzą, no to między nimi iskrzy. Ale co? Powiedzmy tak przekrojowo, co, nazwiska, czym, jakimi instrumentami się specjalizują. Niewielu z nich odkryło te instrumenty, przywróciło e, do życia. To wspomnienie, wspomnienie twojego sąsiada z Ursynowa, maestro Andrzeja Kuczkowskiego, który z, jako jeden z pierwszych zajął się profesjonalną e, taką rekonstrukcją fideli polskich, czy suki biłgorajskiej słynnej, ale tych budowniczych jest, jest więcej i to są poważne firmy, już poważne marki. Yy, dobry to jest trop. Rzeczywiście pan Kuczkowski, miałem szczęście go spotkać jeszcze, nim w ogóle przez moją mgłę, mgła, przez moją głowę przemknęła myśl, że powstanie targowisko instrumentów. Yy, tak. No dobrze, o kim tu powiedzieć? Yy, można powiedzieć na przykład Janek Malisz. Dlaczego? No bo to jest przyjaciel twój, tak. kumpel twój, mój kumpel. Yy, siedzi sobie w Beskidzie Niskim. Yy, fan... Senior klanu Maliszów muzykującego, dzieci, wszyscy tam są zaangażowani tak w muzykę, jak i w instrumenty. Grając yy, zarówno tradycyjnie, jak i hiperprofesjonalnie, no bo Kacper Malisz przecież jest fantastycznym jazzowym, yy, folkowym, improwizatorem. Na, na skrzypcach. Yy, ale co w pracowni yy, Janka? No bez liku instrumentów. Myślę, że to byłaby lista kilkudziesięciu instrumentów, które yy, Janek yy, tworzy albo jest w stanie stworzyć, a w yy, wypadku najbliższego targowiska, które odbywa się podczas festiwalu Wszystkie, Ma Wszystkie Mazurki Świata, um, Unia Bałtycka, taki jest tytuł. Uwaga, yy, Janek przyjedzie ze specjalnym instrumentem, z nykel Harpą. Cóż to jest nykel harpa? Właśnie, To Tutaj pozostaw pewną tajemnicę do odkrycia dla naszych słuchaczy. Piotr, bo musimy pędzić, ale ja muszę szalenie ważną dygresję powiedzieć. Jak wspomniałeś o Janie Maliżu. Szanowni Państwo, jeśli macie w swoich domach, na strychach, w piwnicach Stare instrumenty, ci wyborni lutnicy również potrafią je naprawić, odrestaurować. Tak wydarzyło się z moim przedwojennym banjo, na którym grała moja babcia Bronisława Nadolska i którą Jan Malisz znając, Stworzył tak naprawdę na, na kanwie starego instrumentu coś zupełnie niezwykłego, nowego, Ten prawdziwy diament, oszlifował. Brzmienie tego banjo jest dzisiaj nieprawdopodobne. To zasługa tego mistrza lutnictwa, sztuki budowania instrumentów. Tych mistrzów z całej Europy pojawi się kilku, ponad stu. Po, Piotr Piszczatowski zapraszał najkrócej. Jeszcze przypomnienie, bo to impreza, której nie można ominąć. W najbliższą sobotę w Forteca Kręglickich przy Starym Mieście w Warszawie, ulica Zakroczymska 12 od godziny 11 do 18, a potem, uwaga, noc tańca, szaleństwo, kilkadziesiąt kapel grających, nie do piątej nad ranem, tylko jak już nawet drzwi fortecy się zamkną, to na dziedzińcu grają czasem do 9 rano. Także wbijajcie do nas, festiwal Wszystkie Mazurki Świata, Targowisko Instrumentów. Bardzo dziękuję. Będziemy na pewno. Piotr Piszczatowski był naszym gościem. Wrong mohole, sit kate, sodaj. Aha, wrong mohole, wrong mohole, wrong mohole, sit kate, sodaj. Pele kare. Ramon moho ne Rang Solo, John, a sepa. A solo, Letare, poiet, kore, paje, dita, mumu, biedy, bo go paje. W programie pierwszym Polskiego Radia sięgam teraz po gorącą płytę niezwykłego australijsko-indyjskiego kolektywu The Three Seas. Oto ma miejsce premiera najnowszego albumu zatytułowanego Antakarana. Ten unikalny zespół prowadzi australijski saksofonista Matt Keegan, Towarzyszą mu basista Brendan Clark oraz trzej wybitni artyści z Indii, Raju das Baul, Deo Ashist Mafi oraz Gaurab Chatterjee. Płyta zarejestrowana została w słynnym studiu Petera G Gabriela, Real World, i prezentuje muzykę będącą mistycznym spotkaniem nowoczesnego jazzu, psychodeli, transowego rocka z głęboką tradycją bengalskich pieśni baul. Możemy usłyszeć tutaj rzadkie instrumenty, takie jak kamak, esracz czy dotara. Które wchodzą w hipnotyzujący dialog z gitarami elektrycznymi i całą zachodnią sekcją, tak rytmiczną, jak i dokonaniami muzyki lat 70., przede wszystkim takiego transowego rocka. Tytułowa Antaharana oznacza w filozofii indyjskiej wewnętrzny instrument. To pomost między umysłem, świadomością, a duchem. To idealnie oddaje transowy charakter tej muzyki. Przygotujcie się Państwo na dźwiękową podróż, która zaciera granice między Sydney a Kalkutą, niosąc ze sobą spokój, energię, niespotykaną dotąd świeżość. Free Seas w muzyce nocą. Priti bitanaki choto, hote, hote, satelite, arkibule, hatte, drawing room, rakabokabak, sotebundi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ha ah, ah, ha ah. ha ha. Chani mu she dar ja en chok in par da poka ma kore laguner shathi shondi ah ah ah ah ah ah bachata shi boshe aksha binaka fundi. pe Baby, mm -hmm. akarbar jayega to nahi tumar amar chok dhadhanur ei khala shudhu bhongi aa aa aa aa aa karche esho kola janlai podhun kore kono rastay hoy to peleo pete pari aro shongi Ta rozure. Tum iar ami jai Program pierwszy Polskiego Radia. Jedynka. Muzyka nocą Jedynka Polskie Radio i sięgam teraz po album Ochos de Brucho. Oczy Czarownika, wizjonerski zespół z Barcelony, który na przełomie wieków zrewolucjonizował podejście do tradycji flamenco. Ich styl, określany jako flamenco flow, to odważny miks cygańskich korzeni z rapem, reggae, funkiem, elektroniką, punk rockiem. Tutaj mieszają się te style w sposób swobodny i płynny. Zespół stał się symbolem działań na niwie wielokulturowości, muzycznego oporu, niosąc w swoich tekstach silny przekaz społeczny i polityczny. Bardzo szybko zaskarbili sobie serca potężnej publiczności na całym świecie, ale również takich bohaterów zaangażowanej muzyki jak Manu Chao. Charakterystyczny głos wokalistki Mariny La Canilla oraz wirtuozerskie partie gitarowe i perkusyjne stworzyły brzmienie, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Przez lata działalności Ochoz de Brucho zdobyli uznanie na całym świecie, grali spektakularne trasy koncertowe ukoronowaniem, tej aktywności była nagroda Latin Grammy właśnie za album, który za chwilę zaprezentujemy w jedynce. Tehari Live, porywający koncert w pełni oddaje niespożytą energię i improwizatorski talent zespołu. To wydawnictwo doskonale podsumowuje ich repertuar z wcześniejszych płyt studyjnych. Tutaj wzbogacono unikalną atmosferę Bezpośredniego kontaktu z publicznością. Pozycja obowiązkowa dla admiratorów muzyki etnicznej, ale nie tylko. I ukazująca, jak misternie utkane studyjne kompozycje zamieniają się w żywiołowy, taneczny spektakl. Tehari Life i Ojos de Brucho prosto z Katalonii.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 Cztery pory roku w jedynce, dziś po dziewiątej. Roman Czajarek, zapraszam. Jedynka to jest radio. Autopromocja.